Witam wszystkich, Tomek Bilecki. Dzisiaj w moim, to będzie pierwszy, jak mi się wydaje, podcast taki trochę bardziej rozrywkowy, bo będzie ogrze audio. Yy, gra się nazywa Sound RTS. Sound RTS. To jest gra strategiczna, czyli to oznacza, że mm, jakby my nie kierujemy jakąś tam postacią bezpośrednio. Przesunę mikrofon. Nie kierujemy bezpośrednio jakąś postacią, tylko wydajemy rozkazy jakimś tam nam podległym postaciom postacią, a no jakby gracz jako taki nie, nie, nie porusza się w grze. No więc uruchamiam ten sound On się dosyć długo uruchamia, tak jest jakoś zrobiony. I zaraz wejdę do menu, przynajmniej do. Main menu, dobra. what do you want? Jeszcze tylko single player. play on your computer. Wyłączę okay. Window'a żeby nie przeszkadzał. Multiplayer, single quit, quit Single Player, play on your computer Oczywiście gra jest angielska, no bo. no bo tak, możliwe, że dałoby się ją spolszyć, bo to są tam są normalne. To, to działa na normalnych samplach w formacie OGG, więc. No więc y, myślę, że nie będzie z tym jakichś większych problemów. No więc co tu jest w menu? Multi single player, play on your computer. No, czyli jakby pojedyncza gra, gra jakby tylko y, przez. Y, z, gra z komputerem. Multiplayer, play on the internet. No właśnie, multiplayer, czyli gra sieciowa, wieloosobowa przez internet. Server, start a server on your computer to host internet games. Tak, dlatego, że można y, albo grać w internecie przy, y, y, y, używając jakiegoś serwera, który jest albo jakiegoś firmowego, albo jakiegoś czyjego serwera, albo można sobie postawić serwer. O tym jeszcze będę mówił, troszkę, chociaż niewiele, bo jakby nie korzystam za bardzo z tego. Options. Modify your parameters. No i jakieś opcje. Zobaczmy, można iść to w opcjach. Options. Options menu. Modify your login. No, zmień login to się jest głównie w tych um, grach sieciowych. To wtedy się korzysta z loginu. Przy czym login jest odczytywany tymi samplami. Na przykład, jeżeli ja mam login Bitomek, to będzie to B-I-T-O-M-E-K. Bo to jest. No, bo, bo on tak czyta, tam nie ma żadnych wbudowanych syn mowy. To jest wszystko oparte na samplach. Optional soundtrack. To jest taki opcjonalny sądpak, dlatego że albo można w stand rts się wybrać takie dźwięki o niskiej jakości chyba w mniejszym zużyciu procesora i wtedy ta gra się dużej ładuje na przykład, jakby, znaczy krócej ładuje przy tych dźwiękach niższej jakości, albo tak jak mam teraz, on niestety nie czyta tego stanu tego, czy on jest włączony, czy nie, dopiero trzeba tam wejść. No i wtedy te dźwięki są znacznie lepszej jakości. Jak ja mam laptopa z Centrino 1.80 giga, to te dźwięki dodatkowe spokojnie mi się ładują, nie ma żadnych problemów, więc no, na dzisiejszych, nowszych komputerach nie ma problemu z tymi dodatkowymi dźwiękami. Save. Save the modifications. And then no. return to the main menu. No, czyli żeby zapisał te wszystkie zmiany. Cancel. Return to the main menu without saving the modifications. No, wiadomo, anuluj, czyli bez zapisywania zmian. I to w zasadzie Cancel. wszystko zapis. Main menu. What do you want? Single quit. quit single multiplayer. Server. Multi single player. Play on your computer. Single na końcu, bo wtedy będę wyjaśniał yy, będę wtedy, wtedy wyjaśniał całą grę. Multiplayer. Play on the internet. Multiplayer. What do you want? Choose a server in a list. Enter the IP address of the server. Cancel. No właśnie, bo tam jest taka lista serwerów. E, dlatego, że jeżeli wybieram serwer, Cancel. Single player. Multiplayer server. Start a server on your computer to host internet games. Wyłączę. Options. Modify your parameters. Wyłączę gadu, żeby mi się nie nie gadało. I Skype może też. Ups. No. Quit. Quit Powinien this program. Pressed options. Server. Multiplayer. Play on the server. Server. Dlatego, jak... Simple server. Only you can create games. Dlatego, że mogę sobie wybrać kilka rodzajów serwerów, które chcę postawić. Public server. A guest can create games. Private server. The server won't be added to the list. Cancel. Simple server. Only you can create games. Właśnie. Czyli to jest coś takiego, że mogę sobie wybrać taki taki rodzaj serwera, który będzie na liście i będę tylko ja, jako gospodarz, mógł te gry tworzyć na tym serwerze nowe, albo taki, który wszyscy mogą tworzyć gry, albo, albo... Public, private server. The server won't be added to the list. Chyba będzie dodany do tych listy serwerów, które są... Cancel. Quit. Quit this single multiplayer. Multiplayer. W Choose a server in a list. Choose a server in a list. To zone. 3. Use the same version of the game that you are using. Please select a server no właśnie, dlatego że ta gra jest cały czas aktualizowana. Yy, tutaj co. 2-3 no, tygodnie pojawia się czasem szybciej pojawia się jakaś nowa beta, bo to jest wszystko w fazie beta. No i on mi powiedział, że są trzy serwery ogólnie i dwa z tych trzech serwerów używają tej samej wersji gry co, co ja. Server hosted by. No właśnie, chyba możliwe, że się da dodawać jakieś własne sample do, yy, jako nazwy serwerów. Server hosted by. Albo, albo to są dźwięki z gry, nie wiem. Ja, ten, to jest chyba dźwięk z gry, a ten poprzedni jakoś, jakoś nie widziałem go nigdzie. No w każdym razie problem jest właśnie tutaj taki, że on nie ma żadnej syntezy, modułu syntezy mowy, więc jakby. Yy, no więc. No, trzeba jakoś kombinować i wybierać te dźwięki z. z listy dźwięków. No, Cancel, main menu. What do you want? Quit, Quit the single player no, Play on your computer, single player. What do you want? Campaign. To jest takie coś, że y, kampania, czyli czy nie wiem, czy kampania, no w każdym razie chodzi o to, że jakby są takie, czasami to się misje nazywa w jakichś innych grach. Polega wszystko na tym, że y, masz coś do zrobienia i jak coś zrobisz, to jakby uaktywuje się kolejny taki jakby rozdział, który który tam trzeba przejść, tam w pierwszym masz coś zrobić, potem w drugim masz coś tam innego zrobić, tam w pierwszym chyba trzeba było tam zbudować, yy, zbudować tam farmę jakieś tam gospodarstwo rolne, potem w drugim trzeba było chyba, yy, no zniszczyć przeciwnika, w trzecim tam jest też coś, coś jeszcze, na razie tych rodzajów jest chyba trzeba, bo cztery. Start a game on. No, start gry. Start a game on. Start a game on. One, two. Tu jest do wyboru ileś map, dlatego że właśnie można sobie raz, że jest ileś tych map takich wbudowanych jakby w program. One, zero, one, one, zero, two. Tych map jest ileś ze 20 albo 20 parę i to się w różnych, to się w dalszych wersjach coraz więcej jest tych map. Eee, albo można skoro, ja akurat one, skorzystam three. z takiej mapy, która była y, od początku w zasadzie w tej grze. Tematy też różnie się nazywają. 1B8QC JS1 JS2 JS3 JS4 JS5 JS6 JS7 CE1 CE2 CE3 CE4 CE5M1 M2 K E L 1 No Właśnie niektóre oprócz tych jakby liter mają jeszcze inne sample wbudowane. K E L 2 Attack. K E L 3 No. K E L 1 Tu jest dużo. Chyba raczej trzeba. Please make a selection. Invite, passive computer. Invite, aggressive computer. No właśnie, można grać albo z takim komputerem bardziej pasywnym, albo takim bardziej agresywnym. Eee, no ten agresywny generalnie bardziej atakuje, a ten pasywny to raczej się raczej się broni. Tylko wyłącznie jak po prostu ten. Invite, passive computer. No jako, że to no, ja będę tutaj bardzo dużo wyjaśniał, to zaproszę. Invite, please make a selection. Invite. Passive computer. Invite. Aggressive computer. Takich komputerów, bo na mapach jest określona maksymalna liczba jakby użytkowników, które grają. Więc tych ich komputerów to może być obróżnie kilka. Ale ja wezmę tylko jeden komputer plus ja. Start. No i start. Start. Objective. Neutralized. Enemy. A2. Goldmine. At A2 contains 150 gold. No właśnie, co on mi powiedział? Najpierw mi powiedział, żeby. Yy, że no, moim zadaniem jest zniszczenie przeciwnika, i potem mi zaczął mówić o tym, gdzie się znajduję na tej mapie, co jest w tej mojej lokalizacji i tak dalej. Dlatego, że tak. No, może wyłączę chwilowo te dźwięki. Yy, mapa, jak ktoś grał w jakieś, nie wiem, powiedzmy stare Klango czy coś takiego, albo no, w ogóle z takiej. oparte to jest na. Lokacjach tak zwanych, to znaczy mapa jest zbudowana tak akurat przynajmniej z 7 na 7 takich jakby kwadratów, i strzałkami się poruszą po tych kwadratach. I teraz te kwadraty. Yy, yy, I teraz tak, yy, żeby było wiadomo, gdzie co jest. Jakby kolumny, poszczególne kolumny biorą, znaczy to się nazywają tak jak litery, no i, i w tych kolumnach w górę, w dół poruszamy się po, no jakby, no to są cyfry, czyli powiedzmy na dole po lewej w rogu będzie A1, potem w prawo będzie A2, nie, przepraszam, na dole, po, znaczy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 tu jest 7 na. g, g, g, g, g, g, g, g 7 Unknown AEDCBA e, A7 A, A, A, A, A, 2 Ja jestem tu. A2 yy... No i dobra, on mi jeszcze powiedział, że jest Gone Wine, czyli no, taka kopalnia złota, dlatego że generalnie gry strategiczne yy, polegają no, tam jest bardzo często coś takiego, że na przykład no bo no, tu, no wszystko generalnie polega na walce no więc jakby rekrutuje się jakichś żołnierzy, tworzy się jakieś tam katapulty, inne rzeczy no i do tego wszystkiego jest potrzebne y, różne rzeczy, jakieś złoto jakaś żywność, jakieś drewno w niektórych grach jakieś tam jeszcze są inne, inne, inne różne rzeczy no i jest kwestia tego, żeby, żeby, żeby to wszystko wydobywać, żeby tą żywność jakoś tam produkować no i akurat w tej lokacji gdzie jestem to takie jest zawsze na początku przynajmniej w tych mapach oficjalnych że w tej jakby lokalizacji na początkowej jest yy, taki właśnie to, to złote gold mine które zajmuje które zajmuje 150 jakichś tam jednostek złota no i teraz yy, i teraz są ludzie, którzy to złoto w tej grze wydobywają. I oni się nazywają Peasant 1 at A2. Awaiting your orders. Czyli czeka na, jakby na to, co mu powiem. I teraz ja mu powiem. Wciska Mentor i zaczyna wydobywać złoto. I właśnie wydobywa złoto. Ile zanosi? Do czego jest Town No, czyli um, Info mi to przetłumaczy jako magistracki. No, czyli no, takie, takie coś gdzie się przynosi. złoto, 12, czy jakieś drewno, które. Tam też drewno, czy jest potrzebne. I można sprawdzić, ile aktualnie mam jedności złota. Ile mam drewna? Zaczynamy standardowo od 10 drewna i 10 złota i jeszcze mamy coś takiego jak jedzenie to też mamy w jednostkach to jest trochę inaczej że, yy, to jest wszystko trochę inaczej traktowane z tego, że jakby no nic, to jeszcze ponownie i teraz generalnie tak, o tych jakby w literach cyfrach tej mapy poruszamy się z yy, góra, dół, lewo, prawa. Przy czym, niektóry, yy, nie zawsze jest tak, że ze wszystkich lokalizacji da się przejść do wszystkich. Czy chodzi o to, jest jakby, można to do tego jakby muru, bo czym, z tej lokalizacji, to jest A2, nie da się przejść do B2. Po prostu się nie da. I yy, jakbym wysłał gościa, żeby przeszedł do B2, jakiegoś tej grze, musiałbym przejść przez A1, A1 unknown, do B1, B1, unknown, B1 i do B2. Two, unknown, B1, A1, unknown. On mówi, że unknown, dlatego, że te odcinki mapy są jeszcze dla mnie nieznane. Ja tu nie wiem, co jest. I nie wiem, czy na przykład też nie będzie czegoś takiego, że ja nie będę mógł, musiał jakąś inną drogą gold. pójść. On mi co jakiś czas mówi, ile tego złota jest w jakichś pełnych liczbach, w jakichś takich rzeczach. Oczywiście... Tych ludzi wydobywających złoto Można sobie ilość jakby powiększyć Ale na razie nie będę powiększał Tylko na razie zobaczymy czy da się przejść do B2 No więc Ja mam cały czas jakby go wybranego Znaczy w ogóle tak w ogóle Jeszcze jak jestem w jakiejś lokalizacji tej Teraz tabem Mogę obejrzeć co tu jest To do Przejście na hoł. gold mine to the southwest contains 137 gold. No właśnie 137. On, jest, on wydobywa No i złota na tym na tym na tym w tej kopalni się. Jeszcze jeszcze meadow to the northwest. Meadow, to jest chyba łąka. W każdym razie, meadow to jest miejsce, gdzie można coś budować, jakiś budynek. Town hall one to the southeast. To no, właśnie ten town hall, czyli to miejsce, do którego się składa te wszystkie różne rzeczy. Farm one to the northeast. Farmy, czyli miejsce, które produkują żywność. Z jednej farmy wychodzi 8 jednostek żywności. E, przy czym to jest tak, że jakby e, buduje farmę i te 8 jednostek już jakby mamy. I teraz. Jeden, powiedzmy, ten człowiek, który wydobywa to złoto, jakby zajmuje jedną jednostkę żywności. To jest taki, on no je ja po prostu za cały czas zajmuje, więc, jakby w związku z czym, aha, i ten town hall, on też jakby produkuje jedną jednostkę żywności. W sumie 9. 9, 2, 1, że jakby mam produkowanych 9 tych, jakby jednostek żywności i zużywa się jedna. bo i mam jednego na razie tylko człowieka. To jest on zresztą w standardzie, właśnie takie jest zrobiony, no i ten jeden człowiek mi akurat w tym momencie to złotę wydobył. to wszystko co mam tutaj na tym jakby polu. Oczywiście są skróty klawiszowe, żeby na przykład jak chcę, bo po co to się w ogóle wybiera, po co to się ogląda, po co to się ogląda, że można... Temu, czemu w tym się, znaczy no, nie wszystkiemu, no bo się nie, nie, nie, nie będzie dałoby wydobyć rozkazu, ale na przykład jeżeli wybiorę sobie prezent, to ja mu mogę coś powiedzieć, e, i te, wybór rozkazu to jest itera A Go to, press tab to select the target and then press enter to confirm jeszcze, żebym wybrał cel do grubu, potem nacisną na Exploit. Press tab to select the target, and then press enter to confirm. No, czyli też, żebym, yy, żeby właśnie wydobywał coś, albo złoto, albo drewno. Tutaj ja akurat inne rzeczy się nie. Build. Farm. Odd, requires. Five. Gold. and Five. Wood. Press tab to select the target, and then press enter to confirm. No, czyli właśnie też, żeby wydobywał farmę. I do wydobycia farmy potrzebne jest 5 jednostek złota i 5 jednostek kredy. No i miejsce, czyli ten meadow, w którym można tą farmę zbudować. I jeżeli jak on miał, to trzeba, żeby on mi zbudował farmę, to, przechodzę, bo teraz mam miałby ja ten rozkład jego wybrać. Bo no ja teraz pisałem, A, tyle razy, żebym powiedział, żeby zbudował farmy. Przychodzę tam. Town Hall, farm, far. Gold mine. Meadow to the northwest. I to meadow można zbudować oh. farmę. Jeżeli wybiorę co innego. Town Hall, one przykład to to the south -east. tutaj. 40 gold. To on mi powie coś takiego. Build farm od Town Hall. One cannot build there. Fest farm gold meadow to the north meadow to the northwest przestaje budować przestaje robić to co zedy i żeby teraz mu znów zbudował farmę to trzeba mu znowu exploit build farm on requires 5 gold and 5 wood press tab to select the target and then press enter to confirm. Najpierw wybieram kogoś. Jeżeli się wybierze kogoś, to trzeba mu wybrać polecenie. Natomiast. Właśnie, to jest o tyle skomplikowane, że on sobie. Town Hall, build. Barracks, build. Sawmill. Ruckbill, build. Farm. One farm. Trochę goldmine, meadow. To the meadow, to the northwest. ogląda mapę. Natomiast do wyboru jakby tych jednostek, które chcemy coś zrobić, służą inne skuty kawiszowe. Tak, No ale... To jest na początku. Mogę tego skupić, ale dobrze. Eee, wyboru... No właśnie. Teraz jak ja wybrałem tego gościa, jak wybrałem na początku, żebym wydarzyło to, to, wybrałem go literą E. Literą E... One, at two. Two. Awaiting your orders. Wybiera się tych właśnie gości, którzy mi jakby... Wydobywają różne rzeczy eee, On ma prezent one Dlatego, że no, mogę tych gości mieć no, Jakąś tam inną już. I mogę ich Zdekutować, stworzyć W tym town Zresztą że są moje też jakoś No i powiedzmy, że już mam go wybranego, tą literą E Przechodzę teraz literą eee, a, na to, co mam film zrobić? Hey. I tam wybieram miejsce ee, w którym który mam to zrobić? Jak mam to wszystkim Brantor, będzie mówił, że northwest oh. że jest to właśnie to, ten, ten meadow i że Mam zaznaczam też o to, żeby mam far. No i naciskam end. Miałem wcześniej 10 drzewa, bo zaczyna się z 10, 10 drzewa. I teraz on mi służył 50, z tego drzewa w tej chwili mam 5. Yy, on jeszcze liczy. 1, 2, 3, teraz powiedział. To znaczy, że on już on do 10. Jak będzie 10, to coś, czyli w tym środku. Farma się zrobi. Jeżeli ja bym tą farmę budował dwoma tymi gośćmi, to trwało dwa, chyba dwa razy kwoty. Eee... No i oczywiście, że on buduje farmę, nie może nic innego robić. Eee... Jeżeli ja chcę mieć od drugiego, to muszę z kolei wybrać Townhouse. Complete. No, no, właśnie, On no, mi powiedzie, że już jest. Jeżeli ja chcę mieć dwóch takich właści, którzy będą coś robili, muszę wybrać ten Town Hall. Town Hall wybieram literą W. w ogóle wszystkie budynki wybieram literą W. W wybiera mi kolejny budynek, w którym mogę coś zrobić. Town Hall One at a two, Awaiting your orders. I teraz chcesz nacisnąć literę A, a jest zawsze do tych rozkazów. Recruit, peasant requires 4 gold and 1 food. Mogę właśnie mu wyrekrutować tego gościa. To też oczywiście trochę trwa, jak mu teraz otwicie Enter. Rekrut. się A. krócej niż 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peasant 2. Ready. I już mam tych dwóch gości. I teraz idę na E. Peasant 1 at A2. Awaiting your orders. Peasant 2 at A2. Awaiting your orders. Przełączam sobie, że mogę wybrać albo jednego, albo drugiego. Oczywiście też jest na przykład D e, która mi wybiera obu naraz. I teraz my im mogę powiedzieć, żeby coś robili. Na przykład mogę im powiedzieć, żeby e, cofnę się do A1, bo tu mogę wyjść. I teraz jeżeli jestem w jakiejś lokacji albo na czymś, nacisnę backspace, to on wybiera domyślną akcję e, na to co mam tutaj robić. To jest A1, więc on tutaj może w zasadzie pójść. A2, to, two, a to, jest jako, to jest jako domyślna funkcja. I tu mi właśnie przyszli. Teraz mi się pojawiły dźwięki, bo wcześniej jakby nie znałem tej lokalizacji, Nie widziałem, co tu jest, więc jakby nie było widać. Teraz mogę przejść tabem. Woods to the southwest contains 75 wood. Czyli drewno. Tu mam drewno do wydobycia. Meadow to the east. No i miejsce na postawienie czegoś. Path to the east meadow to the north drugie miejsce na postawienie czegoś path to the north na północ czyli tam skąd przyszedłem one at the, center. Ten, three, two at the center. i drugi na środku teraz jeżeli na przykład wybierę Woods to drzewa 75 wood. i nacisnę też backspace on mi też wykona domyślną akcje dla tych drzew, no z reguły jeżeli się idzie do drzew to po to żeby je wycinać, więc oni pójdą po to żeby je wycinać. Exploit Woods. Oh. I on mi powiedział Exploit Woods. No. I słychać tą no, siekierkę. I oni teraz robią pod drzewo. Jeden gość rąpie jakby za jednym takim, znaczy jak zaraz oni pójdą, bo im to trochę zajmuje, taki... Wyrąbanie takiego czegoś. Jeden, jak wyrąbie i pójdzie do tego, przynosi dwie jednostki. Więc, jak teraz oni mi dwaj wydobywają, oni teraz idą w sumie z czterema jednostkami. I chcę ile teraz ma drzewa. Five, wood cztery 5 bo... O. I teraz, jak oni mi tam to zanieśli, to wtedy, jak oni to zanieśli do tego tąpą, to yy, w tym momencie mam tego drzewa o cztery więcej, czyli dziewięć. Hmm. Jeżeli oni mi teraz. Teraz ja zaraz przejdę, jak oni będą szli tam do tego... Yy... No może teraz przykażę. I oni zaraz mi przyjdą przyniosą drzewo Te ty dźwięki tych ty, ty ludzi to jest... o Oni położyli to drzewo i idą dalej działać yy, Jeżeli ja chcę, żeby oni poszli dalej, na przykład do... B, one, B1 unknown go to ask B1 Teraz o już właśnie przyszli Co tu mam w B1 Meadow to the southwest Path. Przejrze. Przejrze. Przejrze. Przejrze. One, jeden, to the west Meadow to the northeast park to the north peasant, 1 peasant, 2 at the meadow to the southwest I, znowu to samo. I teraz B1 do C1 nie mogę stąd przejść. I oni też nie będą mogli przejść do C1, natomiast do B2, B2 mogę przejść. I teraz, jeżeli oni będą chcieli przejść do A2, B, do A2, A2. A2 oni nie przejdą z, B1 do A2, z B2 do A2, tylko przejdą B2. konkretną drogą. Przez B1, B1 in the, A1, A1. In the... do A2. Głupie, ale z drugiej strony powiedzmy jak zbliża mi się jakiś wróg, to on też tak samo musi przejść. Więc jak ja powiedzmy będę miał jakieś czaty tam wystawione, czy coś, i więc ja będę wiedział, więc tutaj się mogę przygotować, coś zrobić ewentualnie, bo zanim oni mi dojdą, zajmie to trochę czasu. Bo B, teraz jeszcze two. jest taka opcja, że jak się Control Spacja B. first person mode. On first person mode, czyli Teraz jakby ja tą mafę widzę oczami tego, kogo kontroluje, czyli w tym przypadku tych dwóch, tych dwóch jakby tych gości od wydobycia, którzy są w B2. Jeżeli ja im powiem, żeby... że do A2, A2, tak, A2, A2, to first person first-person mode. To ja teraz słyszę, jak oni idą i oni są ciągle... A1 A1 A2 I A2 no, Oni byli w maire, więc jakby... Map więc mode się przyniosę do tego mapu, bo jaki jestem w person mode To jakby z szankami góra mi nic się nie dzieje To the north east, to the east to the south east to the south, to the south west, to the north west, to the north west, to the north west, to the south east, to the south east, to the south west, to the north west, to the north east, to the east, to the south east. No ja się jakby nim kręcę, tym gościem. no... Jest to czasami przynatno, bo jak się nie bardzo wie gdzie ten ktoś idzie i co robi, no czasami można tak robić. Map mode. Eeeh no więc zobacz co on może jeszcze zbudować w tym tylko gościem. Town Hall 1. Peasant 1. Awaiting your orders. Go to, exploit, build, farm, odd, oh, requires, five, build, barracks, oh, requires, seven, baraki, gold, and nine, barak, miechu, wood, press tab piechuru, to select the target, and then press enter to mierzy, confirm, build, sawmill, oh, requires, six, tak, tak, gold, tar and nine, wood, tar press tab to select the target, tar and then press enter to confirm. Tar tar z tego miejsca, w którym jest drewno, zbliży do tartaku, niż do tego town, town hall, to on będzie to drewno składał do tartaku. I potem ten tartak jeszcze jest potrzebny, żeby zarekrutować moczników. Build, blacksmith, odd, oh, requires, 8, gold, and 10, wood. Press tab to select the target, and then press enter to confirm. E, Problemów jest, nie sprawdziłem co to jest w angielski. a jakoś nie znam tego. W każdym razie, jeżeli coś się wybuduje, będzie można poprawić skuteczność walki e, niektórych żądach. Build, Town Hall requires 12 gold and 16 wood. Press tab to select the target and then press enter to confirm. Repair. Press tab to select the target and then press enter to confirm. Eee, nie nie słyszę do końca, bo jak słyszę do końca to trudno od nowa to spodebrać. Ale powiedzmy, przeciwnik przypadli, nie słyszycie coś tam, bo to często nie jest teraz było, i to wszystkie rzeczy mają no jakoś tam wytrzymałość jest to niszczy, niszczy. ale zanim jest niższy tego jakoś przyjdziesz jakimiś żołnierzami i generalnie go e, zneutralizujesz no to można to naprawić no i naprawić właśnie ci też czasami goście naprawiają e, no i, i właśnie przy użyciu tej opcji repair. i to tyle co masz ma się i e, właśnie to jest jeszcze mode offensive są jakby dwa tryby tych gości. To znaczy, e, jeżeli ci goście zobaczą jakiegoś wroga, oni będą uciekać. Żołnierze, jeżeli zaczną wroga, zaczną z nim walczyć. I teraz można tym gościom, prezentom ustawić mode ofensy. Jeżeli oni to ustawią, jak oni zobaczą też wroga, będą z nimi walczyć. Oczywiście będą kiepsko walczyć, bo oni są nie do tego. E, dodatkowo, na przykład, jeżeli się wybuduje baraki, ten town hall, to, town hall będzie można e, jakby zawgrade'ować do jakiegoś czegoś innego, nie pamiętam w tej chwili jak to się nazywa. Jeżeli to się wtedy zaktualizuje, to ci gości odbudowy będą mogli jakieś inne rzeczy zbudować. Jakiś warsztat, który e, buduje katapulty, stajnie, przywoce, których będzie można wyrekrutować ryserzy konnych. I tak dalej, i tak dalej, i różne rzeczy są potrzebne do wybudowania różnych jednostek. Wszystko można zobaczyć w, w helpie, helpie z wplikatelem. No i na przykład, jeżeli ja bym teraz wybudował gdzieś baraki. a one in the fog of war. Aha, jeszcze coś jednego. Jeżeli przechodzę tabem na jakąś opcję woods to the southwest, meadow to the east, path to the east. Jeżeli antycjnie ja to z shiftem meadow to the east, mi woods cofając. to the south, -west. path to the north. Tak samo jak tam jak antycjnie s s szyftem? Peasant two at a, peasant one on at mi a, a jakby, peasant two at a, e, two. Awaited your orders. Będzie, m, tych gości będzie, no cofa się do poprzedniego jakby wybranego elementu. I teraz, jeżeli ja wybiorę tych dwóch, aha, no właśnie, no bo jak teraz będę wybierał ja teraz chcę, żeby oni mi obydwaj budowali ten, ten barak. Naciskam D, nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje dlatego, że wciskając D, on mi kontroluje tych gości, ale tylko tych, którzy są w tej samej lokalizacji, co ja. Żeby yy, żeby, no, mówić do wszystkich, naciskam Ctrl D. I teraz wybieram sobie miejsce, na którym mam mamy to zrobić. I naciskam literę a go to exploit build farm or build barracks on requires 7 gold and 9 wood 13 wood 31 gold tego z 31 gold sprawdzam ile mam złota 13 i sprawdzam ile mam drewna 17 food, to to i tym c sprawdzam ile mam żarcia. No i w tym momencie mam jakby tego żarcia, mi się produkuje 17 jednostek, a wykorzystywanych jest z nich aktualnie dwie. No bo mam tych dwóch ludzi. Niektóre jednostki, jakieś tam katapulty, czy rycerze, na przykład zjadają dwie takie porcje. A są też takie jednostki, które zjadają trzy, na przykład tego żarcia. No więc jest jeszcze ustalony nieraz limit, no taki maksymalny jakby limit, ile można, ile pojedynczy gracz może takiego żarcia sobie wyprodukować. To jest ustalane w różnych mapach, tutaj nie pamiętam ile jest. Na pewno ponad 40, bo w, w starszych wersjach było limit 40, potem to zniesiono i się w każdej mapie to oddzielnie, yy, oddzielnie to się robi. No więc dobra, teraz, teraz enterem i mówię, żeby to zrobili. Oni to oczywiście muszą przejść. I zaczynają budować. Barak się buduje szybko, wolniej okay, yes, Więc im to trochę czasu zajmie. Mimo, że ich jest dwóch. Przynajmniej, że oni coś robią. Three. Można im powiedzieć, żeby... Stop. Stop. Żeby zatrzymali. Go to. Press stop mode. Repair. Build. Ta repair mode. Stop. Go to. Stop. I teraz jeszcze oprócz tego. Każdy każda jednostka ma ileś jakby punktów ataku, znaczy ile jakby z jaką jakby siłą uderza i ileś ma punktów takiej obrony i to, te, te, te punkty obrony sprawdza się do literą V, dlatego, że ktoś kogoś zaatakuje i jeżeli go na przykład nie zniszczy do końca no to ileś mu tych to wtedy o właśnie, on mi powiedział, że menu of town, town hall has just changed czyli, że się zmieniło jakość tam. I teraz mogę sprawdzić jak nacisnąć w żeby Town Hall 1 at 8 awaiting your orders to coś i three days recruit. requires four upgrade to keep requires 10 gold and 15 wood. Tego nie było. To mi się pojawiło jak zostały wybudowane baraki. No i właśnie to jest to pierwsze o czym mówiłem, że potrzeba różnych budynków dla różnych jednostek. Da, żeby teraz na przykład w tych barakach bo też literą w dalej wybieram barracks one at a, one te a orders. recruit footman requires 6 gold and one food no, żeby mi zrekrutował piechura rally to define the rally point for the new coś tam rekrutują chodzi o to że taki budynek jak kogoś rekrutuje on może wysłać kogoś do jakiegoś miejsca. Powiedzmy, że te budynki, które mi się rekrutują, mam tam gdzieś daleko. Ale generalnie chcę, żeby mi te wszystkie jednostki szły w jakieś miejsce. I ta opcja roli tu mi właśnie służy do tego. Jeżeli ja powiem, żeby on mi szedł do... B1 in the fog of war. Rally to B1. I ja naciśnę Ender. I teraz, jeszcze ja sobie zarekrutuję tego, tego piechura... On mi po zarekrutowaniu od razu zacznie iść tutaj. Recruit footman requires C. Recruit footman. A. One. Przy czym on liczy tylko jak jestem w lokalizacji. B. One. In the fog of war. Nie jestem w lokalizacji. przestajem liczyć. A. One. Ready. Pojawia mi się zawsze komunikat, że on został utworzony. I on właśnie tu przyszedł do B1. I teraz ja mu mogę powiedzieć temu gościowi You control footman 1 at B 1 go two. Press to, to two. Press tab to select the target and then press enter to control to Press tab to select the target and then press enter to confirm Patron przyniosł, żeby po tam poszedł i wrócił Nie pamiętam czy on potem jeszcze raz idzie i wraca No takie, takie patrole sobie tam przeprowadza Mode defensive on ma właśnie, jak tam miałem mod ofensyw, to ma mode defensyw, żeby, żeby on, jak nacisnę to, to on będzie przed wrogiem spieprzał, on będzie miał defensywę w programie, no i, i właśnie. Teraz na przykład literą V, mogę mu sprawdzić ile on ma tych punktów jakby tej wytrzymałości. 150 hit points on. 150 On mówi dwie liczby, bo dlatego że sprawdzę jaki ma maksimum, ile w tej chwili ma. Bo jeżeli ktoś go zaatakuje, on na przykład z nim wygra, no to on będzie jakoś tam poszkodowany na pewno. E, no jeżeli jest poszkodowany, to no wtedy wiadomo ile ma punktów na ile. On to mu się odnawia oczywiście te punkty, tylko no... Bardziej mu się odnawiają jak jest przy Barakach albo przy Town Hall. Nie pamiętam. Przy którymś z tych budynków to mu się odnawiają znacznie szybciej. Eee, no teraz, na przykład, jeżeli ja mu pójdę gdzieś, gdzie na pewno B, jest komputer. Wiem, wie, gdzie jest komputer, bo po prostu jakby grałem już to i wiem, gdzie komputer. C, C, D, E, D, 3, D, 4. No, na unknown. pewno będzie komputer. I ja mu powiem, żeby opąszyć do D4. No, Go to D4. W D4 no jest. Y... Bardzo dużo złota i bardzo dużo drewna. Jak na na 150 złota tu jest 700. Teraz poczekaj ja mogę sobie zrobić ten first person. No, w jednym mam strumyczek i będę miał w, w tym oglądzie mapy będzie miał bridge, mostek, mostkiem da się gdzieś tam przejść. 1 Town Hall Enemy at D4 Gold Mine at D4 Contains 750 gold Innym głosem, głosem mówione jest jakby przeciwnie Ja na to. No to tygodnika mówił y, 1, 2, 3, 4 To on teraz tu będzie 9, 8, 7 Bo tyle jakby do no, tego budynku zniszczył. Jeżeli ktoś by mnie zaatakował mój budynek no właśnie, teraz mi przyjechali rycerze koni jak było, słychać? I tego piechura zatłukli. Zatłukli? Mi tego gościa zatłukli, no bo że tak powiem, no nie miał z nim szans, no oni są szybsi, są lepsi i tak dalej. E, teraz mi z nich dźwięki, bo no bo... Jakby, ja już nie mam w tym żadnych swoich jednostek ja wiem, że tu jest to złoto, mogę sobie tam zobaczyć, bo tam już byłem natomiast czy są tutaj jacyś ludzie komputera czy nie ma, czy są jakieś punyki, tego już nie wiem, bo nie mam tutaj żadnej swojej jednostki w tej jakby, w tej lokacji eee, no żeby wszystko pokazać no to sobie trzeba jakby całą tą grę wykonać to by trochę czasu zajęło no ale w tym tutorialu, jakby w tym helpie jest wszystko bardzo fajnie zrobione jeżeli, jeżeli jakby najtrudniejsza część do czytania, no to jest to co mówiłem, czyli jakby koncepcja tej strategii, natomiast jakby punkty tych wszystkich broni ludzi, tam jest wszystko otabelkowane tam jest powiedziane co jest potrzebne do czego, znaczy jakie budynki są potrzebne, żeby coś wybudować, także no, są tam skróty klawiszowe, No właśnie. Jeszcze jest kilka rzeczy przydatnych. F1, F2 mówi, jakby mówi mi jakie skróty klawiszowe są do czego. E. To control the next peasant. W. To control the next building. To naciskam F2. D. To control all of the peasants. The S. To, D. To control all of the peasants that are located in the current square. S. To control all of the soldiers that are located in the current square. Zero, to control only one unit, 2. to control half of the units in the current square that are of the current type. 1. to control all units that are of the same type and located in the same square as the V, to hear the health of the current unit. No właśnie, to jest jedno. Meadow Woods Path, Half Gold I Mine Gold Mine tego, to the northwest. seven hundred 750 gold. Jeżeli naciskam F5, cofam się po komunikatach, jakie zostały wypowiedziane wcześniej. One footman lost. One footman lost. One footman lost. One nine gold mine at nine night. One town hall enemy at D4. One footman lost. 1, no 9, gold, 1, footman, the menu of town hall has just changed. For Foot 1 footman, 1, ready. 1 town hall enemy at D4, gold mine at D4 contains 750, gold, 9, knight. 1 town hall enemy at D4, 1 footman lost. Przy właśnie jak ja nacisnę F5 i potem jakby on sam już będzie mi mówił kolejne komunikaty. Znaczy nie muszę naciskać F6, żeby on mi jakby szedł dalej. No i powiedział, że mam Nine Knight, czyli dziewięciu rycerzy tam było. No footbend to jest ten najsłabszy, ten piechur taki. Natomiast to byli konni, no więc jakby, no wiadomo, że nie miał szans ten gość. No i generalnie rzecz biorąc, no trzeba jakoś tym przeżyć. Potem jeżeli... Mm, no bo z czasem jak się rozbudowuje, to tych jednostek mam coraz więcej. Mam ilość tych wszystkich, powiedzmy, rycerzy. Mam ileś tych gości, którzy budują. Potrzebne mi jest no, nagle to złoto, bo czegoś mi tam braknie, a po prostu no sytuacja jest ciężka, bo mi połowa armii w ogóle no, nie działa już, bo ją no, gość no, wytracił. No i generalnie no Stąd mniej więcej te nazwy, że to strategia i tak dalej. Można jeszcze wejść do menu jakby gry. Menu. Cancel game. Set the game speed to slow. Można sobie tę grę zwolnić. Set the game speed to normal. Set the game speed to fast. Continue game. Albo continue game. Oprócz tego można... 34,000, 450 minutes, 0 seconds. 34,545 minutes 0 sekund. Dlaczego on tak mówi? Nie wiem. Coś ma pewnie jakiś błąd. Wcześniej mówił normalnie. Dlaczego mu, skąd mu się teraz wzięły te 35 tysięcy minut? Nie wiem. No ale to, to jest taka najnowsza wersja. Taka jeszcze no, nie do końca pewnie stabilna. Także no takie, takie rzeczy tutaj mu się pewnie mogą zdarzyć. E, gra jest bardzo często aktualizowana. Co dwa tygodnie co tydzień czasami, co trzy tygodnie, co miesiąc. Często generalnie jest aktualizowana, jest szczegółowa lista zmian. No i to tak mniej więcej działa. Zastanawiam się, co mam jeszcze ewentualnie powiedzieć, co tu jeszcze jest jakiegoś takiego ważnego w tej grze, ale wydaje mi się, że, że już nic nie ma, o czym nie powiedziałem, a o czym by warto, znaczy no wiadomo, że nam warto, warto na wszystkim, bo można przejść tą grę jakby na, na tym rts, ale no to myślę, że to już zostawię dla, yy, dla ludzi no jakby coś, no pojawiam się na bardzo często na Toku, tam można mnie spotkać i coś, coś o tej grze jakoś się zapytać, ewentualnie napisać maila na bitomekmałpagazeta.pl yy, no i powinienem jakoś tam odpowiedzieć Eee, Wyłączamy escape'em grę. D3 in the fog of war. Menu. Continue game. Cancel game. Cancel game. Defeat at 36 minutes 5 seconds. 3 units produced. 1 lost. 0 neutralized. 4 building produced. 0 lost. 0 neutralized. 40 gold gathered. 20 consumed. 18. Wood. Gathered. 14. Consumed. Score. 100. Press F5 to listen again. What do you want? No właśnie, tu mamy jeszcze na końcu statystyki. Go back to the previous menu. Start a game or go back to the... Go back to the previous... Quit. Quit this program. Quit. No właśnie. W tym momencie już wyszedłem. Eee, no i do usłyszenia w kolejnym podcaście. Hmm. No